Hey. Hey. Hey. Mordowałem mordo incognito jako no name Sparząc łaków na traku jakbym miał ich daroznie Nie strzelam z paluszków, działam ostrożnie Nie zaczepiam głupków, czekam to mnie popnie, Jestem jak potwór z podłóżka i duch za oknem Z tą różnicą, że ja jestem prawdziwy a ty dorosłeś w ból, trochę cię podnie Kuzyna kompaniamy Odpierdalamy tutaj zbrodnie doskonałe Robi się gorąco, jakbyś był przypałem Który jeździ po blok, co chwilę odwiedzić chorą mamę Przejeżdżam przez t rewit w obcych autach Szyby do połowy, pasażer kopci No Nocą drive-by, wpadłem w słuchaczy zabrać Szapo, pa brat. dla MC z dobrych gangach. -gang. Amunicji tyle, żeby łatko wszystkich wyżnąć choć lekko Jeden do 40 jak pod wizdą Pęki AK pistol Nosem czujesz pismo Razem z kopanem dawaj Wjeżdżaj tu brykso Lecę se z gangiem pod brudny grów ulic Na lajdzie miastem jadę z kuzynami Robię kruzyn Z odpalonym plantem rzucam rymy se pod bluby. Mamy pozytywną jazdę, oby nikt dziś nas nie wkurwił Lecimy w trasę, jak tam u mnie, sprawdzam light w chuj Mów mi fader, robię drive ba jak na drive-thru ham ten z dalej, tak podcinam gardła nie do wiarków Ty ze swoim gangiem łaku, dziś tu nie masz startu Prawdziwy hip-hop brotherhood, dalej najlepsi w fachu Do walki jadę, znów daj mi trawki, chwilę haju Wiesz jak jest, słuchaj prawdy, lata bez przypału One shot dead, nie ma żadnych ostrzegawczych strzałów uh. Nie masz podjazdu, więc już skończ to Nie dźwignie żaden namus, I tutaj mamy workflow Wychamuj ząb, bo pęk, jedziesz za daleko Znowu gorąca krew, wylana na zimny beton To moje słowa, jak sodka! Jak kała cigota w rockach bio buty i dusze nie chcą nas spotkać jak rap spadłem ze słuchaczy okraść to moje słowa jak sodga jak kawasi dostał w rękach bio buty i dusze nie chcą nas spotkać jak rap spadłem ze słuchaczy okraść For now on CJ. Yeah, yeah, for sure. You know that.